Młody lechu, Młody budyn, dziwko dziwko bang, bang, bang, kick bang, bang, To jest dziś co? Kolabo to zwykła rura Prędzej idź tam do Aspera i zacznijcie się ruchać Co leci na kolejne PST Za sezon Nie ma twoi widzowie Cię kurwa rozjebią Kolabo hej jaki gej Myśli, że taki Fame a ja widzę go w Peweksie Hej, Hej Ja jestem tu aby rozpierdalać Kurwej dziwko ktoś Cię kocha No chyba tylko Asper jak robi ci loda ha, ha, Uważaj ha, ha. paru youtuberów poluje na ciebie i ta, jestem pewien, ta. że jak ich spotkasz, oplujesz sam siebie. Bo jesteś fletem, co się stał nowym omenem, nie? Weź. Nadal weź. te reklamy jebiesz, a potem na, na nich nieudolnie jedziesz. -e. Nawijam lekadę. Na Musisz mieć do mnie szacunek, choć ku na ciebie kładę. Frajerku dobrze i si mówisz, o fajny pseudol tu się robi. Weź. Nie się. zdążyłeś reklamy zrobić, a zdążyłeś spierdolić. spierdolić. No pseudol się tu znowu spierdolił. Co? Nie, nie wie wiesz o, o co chodzi? chodzi? Ty kurwa nie boi się nikt trzymać mojej, mojej strony. Mojej Ty żaden Ciebie youtuber, a Squirt ci wkłada w duperurę rurę żaden z ciebie fame Po prostu sięż dla spera klei, tak ta. Oleju ta. cię widzowie, ta. weź olej swoje cele Bo nawet jak ktoś ogląda ciebie, ty, ty, ty jesteś frajerem Oleju cię widzowie Weź olej swoje cele Bo nawet jak ktoś ogląda ciebie, ty jesteś frajerem Robimy to na kolaba czysty pogrom, tak Ale się bije na pseudole Easy high Robimy to na kolabach czysty pogrom, tak? Ale się bijemy na pseudola I mówią easy high Easy high Easy high Easy high Pewnie się nie spodziewałeś po yes, yes. że w ogóle coś powiemy Do. Zjedzam cię kurwa i nie ma tematu, rozpierdalam cię jebany łaku, łaku, łaku. Nie myślę, ile poświęciłem na to czasu, czasu, ale wiedz, że nie robię tego dla hajsu yes. A z mojej yes. reklamy, którą powinieneś być już dawno w MTA yes. Ja mam w bracie przyjaciela, a przyjacielach braci Hello. ty masz bramia z pera Czemu jest bez gaci? Masz nie przypał, teraz jemu niech się nie parci, bo głosić może przy frajerach Przy nas nie masz e, szans, pa Dziwko Dziwko Dziwko Dziwko Dziwko Dziwko Kola, bo to, pała, teraz wie to cała Polska Powiem ci to w pysk, dziwko ja i cała Polska Wszyscy cię hejtują, wiesz na to znaczy przejebane to zaraz dowiesz się, jak jeszcze się nie dowiedziałeś Kola, pała, teraz wie to cała Polska Powiem ci to w pysk, dziwko ja i cała Polska Wszyscy cię hejtują, wiesz co znaczy przejebane to zaraz się dowiesz, jak się jeszcze nie dowiedziałeś pa, pa, pa, pa. Kola, bo to pała, teraz wie to cała Polska, Polska. Powiem ci to pyz dziwko ja i cała Polska Wszyscy cię hejtują, wiesz co znaczy przejebane, szmatu to zaraz dowiesz się jak jeszcze się nie dowiedziałeś Kola, bo to pała, teraz wie to cała Polska Powiem ci to pyz dziwko ja i cała Polska Wszyscy cię hejtują, wiesz co znaczy przejebane, Szmatu zaraz dowiesz się jak jeszcze się nie dowiedziałeś Bum! Jo, yo, yo, yo, Pała, piszcie wszyscy w komentarzach bo to pała, piszcie wszyscy w komentarzach. Nie jebać, jebać, jebać, jebać, jebać, jebać, jebać, jebać. Piszcie w, piszcie w komentarzach kolabo, kolabo i obawa